tak Chciałabym się z Wami podzielić takimi uwagami, swoimi jakimiś takimi przemyśleniami, ale tak naprawdę też takimi pomysłami, które dopiero się we mnie rodzą, dlatego że ja przygotowałam to spotkanie wczoraj tak naprawdę, ponieważ zmieniłam zupełnie formułę, przeważnie tak robię. Bo jeżeli przyjeżdżam w takie miejsca jak to i na przykład zdarza się, że no właśnie mam okazję brać udział w takich konferencjach, które prowadzi bądź ksiądz Szymon, bądź ksiądz Piotr, to oni mnie inspirują na nowo, prawda, i później właśnie dokonuję pewnych zmian, dlatego, że chodzi też o to, że ja przed takimi wykładami jestem jakaś, a po nich jestem inna. I teraz właśnie bogata o to doświadczenie też no nie mogę mówić tego, co było kiedyś, bo już jest nieaktualne. To, co jest na pewno tym, co się nie zmieniło, to jest sam temat, czyli chodzi o taką higienę korzystania z terapii i faktycznie tym chcę się z Wami podzielić, bo no zdarza się tak, że idziemy do terapeuty po pomoc, a nie uzyskujemy pomocy, tylko może się zdarzyć, że jesteśmy ranieni jeszcze bardziej i z tego doświadczenia terapeutów, których znam, ale których też czytałam, bo nie wszystkich przecież osobiście, tych książek, które przeczytałam, tych swoich doświadczeń kilkunastoletnich właśnie prowadzenia czy terapii indywidualnej, czy grupowej, czy małżeńskiej, właśnie jeszcze o, wzbogacona o to, co, co zorientowałam się, czego nie wiedziałam w wczorajszych tych wykładach. No mam pewien pomysł, który Wam mogę podpowiedzieć właściwie parę pomysłów i które będziecie rozwijać, bo pewnie każdy nieco inaczej, nie jesteśmy klonami każdy jest inny każdy ma inne potrzeby tak? ale jaki jest początek? początek wszystkiego był na takim spotkaniu moderatorów w Lublinie na którym właśnie ksiądz Piotr podpowiedział mi, że jest taka dobra książka do przeczytania to jest książka Witkowskiego Zakazana psychologia i ta książka jest w tym sensie interesująca, że pokazuje psychologię trochę inaczej. To znaczy no, na pewno Witkowski krytykuje psychologię, znaczy nie całą, jak chodzi inne wiedzy, ale pewne sposoby tak zwanego uprawiania psychologii, ale również terapeutów, to znaczy pracę terapeutów i ale w ogóle samych też psychologów, jako ludzi, którzy, którzy są psychologami bądź psychoterapeutami, bo żeby była jasność, no kim innym jest jednak psycholog, a kim inny psychoterapeuta, prawda? Ta granica polega właśnie na tym, że gdzieś w pewnym momencie, gdy już jest postawiona diagnoza, kończy się praca psychologa, a gdy jest praca nad problemem, zaczyna się praca no, psychoterapeuty. I teraz oczywiście w tę rolę wchodzą różni ludzie, którzy mają jakieś cechy osobowości, cechy temperamentalne, swoje zranienia, swoje deficyty, swoje grzechy, swoje ambicje, często niezdrowe i które mogą odreagować na przykład na swoich klientach bądź pacjentach. Mówię, mówię tak celowo klient-pacjent, dlatego że różna też jest terminologia. To znaczy, ja wolę używać sformułowania klient, dlatego że ja nie jestem lekarzem. Tak? Tylko jestem psychoterapeutą, między innymi też psychologiem, ale też psychoterapeutą, i tutaj raczej przychodzą do mnie osoby, które są klientami, to są ludzie, którzy chcą poprawić jakość swojego życia. To nie są osoby, które, którym zapisuję receptę, prawda, tylko które korzystają z czegoś co jest tak naprawdę głównym tematem naszych dzisiejszych spotkań, znaczy dzisiejszego spotkania tych, tych trzech, trzech dni spotkań, czyli korzystają ze słowa. Bo tak jak ksiądz Szymon zauważył, te rekolekcje są o słowie. Ksiądz Piotr powiedział, że to jest tak ważne, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą mieć udział w słowie. Bo na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I wszystko się przez nie stało, łącznie z psychologią, tą dobrze rozumianą. I nic się nie stało, co się stało. Czyli wszystko, co wykracza poza to, co jest wartością, jest tym, tą plewą tak naprawdę. I to nas nie interesuje. Interesuje nas to Słowo, które buduje człowieka każdego człowieka w jego różnorodności. tak, Czyli nie jest tak, że na terapii psycholog czy psychoterapeuta ma prawo kogokolwiek stwarzać na nowo. Nie wolno tego robić, bo stworzył nas Bóg. Czyli to, co ma wykonać psychoterapeuta, jeżeli przychodzi człowiek, który ma problem, to ma się pochylić z pokorą nad tą osobą, i najpierw pomóc tej osobie zorientować się, kim jest w swojej zupełnej wyjątkowości. I tutaj dlatego jest takie wielkie niebezpieczeństwo, bo nie każda osoba chce tak postępować ze swoim klientem. Teraz może po tym krótkim wstępie powiem najpierw właśnie o tym, co Powiedział, co miał do powiedzenia właśnie Witkowski na temat tych no, problemów z psychologią, psychologami i prowadzeniem psychoterapii. Ja zacytuję tylko trzy takie fragmenty, które pokazują właśnie ten, tą jego postawę. Pierwszy. Kiedy pacjent przychodzi do terapeuty, z problemem rozpadającego się związku, przyjmie każdą interpretację, no, i jeszcze uzupełnienie poza tą, że nie dołożył wystarczających starań w utrzymanie tego związku. To znaczy, co to znaczy, przyjmie każdą interpretację? To znaczy, przyjmie interpretację terapeuty. To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli terapeuta ma określony pomysł na yy, definiowanie, kim jest człowiek, jeżeli jest na przykład ateistą, to jeżeli na przykład przyjdzie do psychologa ateisty, psychoterapeuty ateisty człowiek, to najpierw psycholog go zdiagnozuje, że właściwie nie ma problemu, bo może sobie zmienić partnera w każdej chwili, tak? Czyli na, na poziomie diag na, na etapie diagnozy w zasadzie ma, ma taki, może mieć taki pomysł, zgodny z tym, co myśli faktycznie o tego typu sytuacjach. A psychoterapeuta ateista no, powie tak, no w takim razie, spróbujmy, żebyś poradziła, czy poradził sobie z tym problemem, że ktoś odszedł i że ma się pojawić, żeby była tego to właśnie na tą drugą osobę, prawda? I to jest ta pierwsza pułapka, um, którą możemy wpaść. To znaczy, jeżeli przychodzimy do kogoś, warto wiedzieć, kto to jest, tak? Czy na przykład jest to osoba, która jest chrześcijaniną, prawda? Czy to jest psycholog, czy psychoterapeuta chrześcijański. Drugi cytat, wciąż jeszcze z Witkowskiego, Wielu psychologów, terapeutów też, gnanych jest szlachetnymi powódkami pomagania innym. Można byłoby się spodziewać wśród nich dusz szlachetnych i czystych. Niestety, wśród terapeutów aż roi się od oszustów, megalomanów, a nawet sadystów. Teraz tak. Zakładając nawet, że w tym pierwszym przykładzie jest pewien dramat, prawda, że możemy gdzieś pójść za osobą, która no wydaje nam się, że ma jakiś autorytet. A nawet jeżeli nie autorytet, to zakładamy, że może ma w tym zakresie funkcjonowania psychicznego większą wiedzę, więc jednak posłucham, co do mnie mówi, prawda? O ile tam był dramat, tak, to był ogromny. Natomiast tu, w tym kolejnym fragmencie Zwitkowskiego, no widzimy wyraźnie, że to jeszcze może być tak, że ta osoba nie dość, że może mieć inny światopogląd niż my, to jeszcze po prostu może być no, osobą, która ma takie cechy osobowości, że o to na przykład chce sobie odragować na pacjencie coś, tak? Powiem Wam taką rzecz. To też jest bardzo czasami nawet dla młodych psychoterapeutów, którzy mają jakby taką Dobrą postawę, życzliwą postawę do swojego klienta się zdarza, że mogą zachować się jak sadysta, tak? to znaczy zwyczajnie dlatego, że nie potrafią różnicować między tym, co się dzieje w tej sytuacji, którą reżyserują, a tym, że klient po prostu zwyczajnie może dokonać przeniesienia, na przykład może zacząć się złościć na terapeutę może na niego krzyczeć, może go krytykować. To jest bardzo cenne też. Ale w jakim sensie jest cenne? Dlatego, że w tym momencie ten człowiek być może pierwszy raz odważył się przed autorytetem powiedzieć nie podoba mi się to, nie zgadzam się, złoszczę się na przykład, prawda? albo gniewam. Albo... I to jest bardzo cenne dla tego człowieka. I należy mieć też wtedy, oczywiście, jakby pełną otwartość, znaczy psychoterapeuta powinien mieć, pełną otwartość też, co się z nim wtedy dzieje, bo wtedy ma wgląd w to, jak reagowały autorytety w życiu tego człowieka, na tego człowieka i ta wiedza pozwala po prostu tego człowieka w jakiś sposób, w pewnym momencie, żeby się chciał oczywiście, poprowadzić, tak, żeby już wypowiadał się na przykład przed autorytetem, ale być może już nie agresywnie, tak, tylko asertywnie. Natomiast ci terapeuci, którzy są młodzi, często mają ten problem, że wydaje im się, że to się dzieje tu i teraz, tak? A w związku z tym reagują od razu agresją też. I to jest dramat dla tego człowieka. Dlatego, że w tym momencie znów się cofa. Znów musi się schować w skorupkę żółwika, tak? I gdzieś może minie kolejny rok czasu, czy dwa, zanim odważy się snów, a w realu prawda, to tym bardziej to się oddala w czasie także tu jest też bardzo interesujący ten moment, w którym właśnie Witkowski zwraca uwagę na to, że początkujący psychoterapeuci mylą to przeszłość pacjenta on, którą on uruchamia w sytuacji terapeutycznej i mogą po prostu być w, jakby w walce z pacjentem a wtedy z klientem i wygrają tą walkę. Wtedy. No i to jest wtedy bardzo niedobra sytuacja dla, dla tego klienta. Bardzo raniąca. I to też jest problem psychoterapii. Następna rzecz. Na którą zwraca Witkowski, która również jest bardzo cenna. Ja sobie cenię to, co tutaj jest napisane. Pisze tak. Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych. Niczego nie wie na pewno o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powiem nam, do jakich celów dążyć pięknie, ale większość psychoterapeutów uważa inaczej. I faktycznie tutaj Witkowski mówi, znaczy to ja nadal go cytuję, tak? że większość, ja bym tutaj była ostrożna z tym, większość natomiast już mniejsza o te ilości osób, nawet jeżeli jest ich 10 w Polsce. To jest też źle dla osób, które trafiają do tych ludzi, bo Wielu właśnie terapeutów może, według Witkowskiego i faktycznie to robi, być tym guru. Znaczy przy, przy, przekazywać pewne treści w ten sposób, że narzuca klientowi sposób postępowania, narzuca termin nawet wprowadzania pewnych zmian w życiu, narzuca kim ten człowiek powinien być. Jak, jak powinien się zachowywać, co myśleć, co czuć. Bo wtedy jest to normalne. A tak, to jest wciąż właśnie w zaburzeniu. Czyli tutaj znowu odwołabym się do tego, co wysłuchałam wczoraj, w, no właśnie w wykładzie księdza Piotra. Gdy mówił o tym, że faktycznie. My, jako chrześcijanie, pragniemy być jacyś, do czegoś dążymy. Chcemy być szlachetni, chcemy być rozmodleni, chcemy być miłosierni, chcemy być, ale no, dążyć do świętości, tak? Być zbawionym, więc i cierpliwym i. Te wszystkie cechy chcemy mieć, ale tak bardzo chcemy, że czasami nam się wydaje, że tacy tak jesteśmy. I wsiąstkwiat zwrócił uwagę na to, że, ale słuchajcie, ale trzeba najpierw, zanim będziemy się rozpędzać w tej drodze, zorientować się, kim jestem teraz. W tym momencie, tak jak siedzimy tutaj w tym, znaczy nie wszyscy siedzą, tak? Ale tak jak jesteśmy tutaj. Yy, ja stoję. <grym, <grym, <grym, tak jak jesteśmy wszyscy tutaj w tym pomieszczeniu, to znaczy, no właśnie, kim ja jestem. Na przykład ja, Beata, jaka jestem? Ile mam w sobie na przykład jeszcze pychy? Albo przewrotności jakieś? Albo zazdrości? Albo ile tego jest? Ile mam też dobra? Ile mam wyrozumiałości? Jaka jestem? Bez tak zwanej fałszywej skromności. I teraz z tego, co, się, co zrozumiałam wczoraj, no właśnie Pismo Święte i kapłani pomagają nam żeby zobaczyć tego siebie docelowego, tego siebie w drodze do tego celu. A psychologia może, chociaż nie zawsze to robi, pomóc w tym, żeby właśnie zorientować się, kim jestem teraz. Bo ma do tego narzędzia. Tym narzędziem jest to samo narzędzie, które jest jedynie najbardziej efektywne, czyli słowo. Bo przy całej tej krytyce, już zostawię tą krytykę nie, Witkowskiego i teraz spróbuję mówić też, <tryk> y, też trochę jako Beata jednak. Przy całej tej krytyce nie ulega wątpliwości, że psychoterapia, która powstała w ramach psychologii, y, znaczy właściwie teorii osobowości Freuda, który jest bardzo krytykowany również przez Witkowskiego, no, jest tą y, praktyką, która właśnie podstawowym swoim narzędziem uczyniła słowo. I nie zmienia cała ta krytyka też faktu, że wiele osób u niektórych psychoterapeutów może otrzymać pomoc. Czyli w jaki sposób? Wyrażając, używając słowa, nazywając, co czuję, co myślę co faktycznie myślę. Oczywiście do tego potrzebna jest bezwarunkowa akceptacja. Akurat ten termin, bezwarunkowa akceptacja psychoterapeuty uku Rovers w, tak w tak zwanym podejściu humanistycznym. Na czym to polega? Że jestem jako psychoterapeuta jak lustro. Odbijam tak jak jest. Nie komentuję tego. Nie narzucam, że powinno być inaczej. Nie oceniam. Nie, nie głaszczę po głowie, że dobrze albo źle. Nie krzyczę. Nie wspieram. Ale po prostu odbijam to, co jest. I w momencie, kiedy... W postawie otwartej. I w momencie, kiedy niewerbalnie to sobą przedstawiam to lustro, jest szansa, że osoba, z którą pracuję, wyrazi, na ile w tym momencie jest możliwa, kim jest w swojej wyjątkowości. Oczywiście nigdy psychoterapeuta nie może być jak Bóg, który kocha bezwarunkowo, ale może próbować zrobić to samo. I miałam taką właśnie wczoraj refleksję, że właśnie to wciąż jest takie proste, tak naprawdę, do momentu, kiedy naśladuję Chrystusa w każdej dziedzinie swojego życia, więc na przykład też w pracy psychoterapeuty, jestem efektywna w tym dobrym znaczeniu. I spotkanie psychoterapeutyczne może być efektywne w tym dobrym znaczeniu, czyli jakby poprawi jakości życia człowieka, bo w momencie, kiedy już nawet się zorientują, Kiedyś też byłam pacjentem, przecież ja jako terapeuta wciąż podlegam różnym procesom terapii. Więc na przykład, jeżeli jestem pacjentem i w pewnym momencie się zorientuję, aha, tutaj, tutaj nie domagam, no to przecież tylko wtedy, kiedy to zauważę, mogę coś z tym zrobić. Dlatego tak ważne jest, żeby była możliwość nazwania tego, co jest w, w odpowiedniej relacji z odpowiednią osobą. I teraz właśnie, o czym ja mówiłam przed chwilą, tak naprawdę nie jestem odkrywcza. Mówiłam o tym, co wczoraj. Bo to, co powiedziałam też i przedwczoraj, że najlepszą formułą terapii, jaką znam do tej pory, jest warsztat dwunastu kroków. To naprawdę tak jest. Dlaczego? No właśnie ze względu na te zasady, które też stosuję, o których powiedziałam, nie narzucamy, prowadząc warsztaty, nikomu, nic, to znaczy nawet to, że musi mówić i co ma powiedzieć. Yy, nie pytamy, dlaczego na przykład nie mówi, nie oceniamy. Możemy yy, też mieć pokusę, żeby wspierać i nie wspieramy. I wtedy człowiek może wyjść z takiego spotkania, o własnych nogach, z poczuciem tego, że był tam obecny, a nie został wyszlifowany przez jakiegoś człowieka. Bo żaden człowiek nie ma prawa, no na pewno psychoterapeuta nie ma prawa poprawiać dzieła Boga. Praca psychoterapeuty ma polegać na tym, żeby odkurzyć to, co człowiekowi przeszkadza zobaczyć siebie, jakim jest. W swojej dobroci i swoim. no, ale swojej małości też i ewentualnie pokazać i tutaj korzystając właśnie już z treści psychologii pokazać jakie są y, mechanizmy w które wchodzi i jakie są konsekwencje tego, że wchodząc w te mechanizmy różne sytuacje społeczne y, no właśnie mając takie sposoby postępowania czy myślenia no popada w, na przykład w konflikty czy w y, kryzysy na przykład w małżeństwie też i teraz tak. Yy... Czyli jak to wygląda w praktyce? Bo dla mnie, myślę, najważniejsza w tym momencie jest praktyka, którą miałabym Wam przekazać. Pierwsza rzecz. Jeżeli na przykład przychodzę do psychoterapeuty, tak, to jest ta higiena korzystania z terapii. I odczuwam od razu, w pierwszym wrażeniu, gdy czytam go na początku sercem, to jest ten pierwszy odruch taki, wchodzę w relację, że nie mam zaufania do tej osoby, wychodzę. Nie muszę mówić dlaczego. Nie odpowiada mi. Mamy do tego prawo. Druga rzecz. Mamy prawo zapytać, czy ta osoba jest kompetentna. Czyli po pierwsze, czy ma krzyż na ścianie. Po drugie, czy ma... Yy, no, jakiś lic licencjat czy dyplom. Bo to jest tak delikatna materia, kształtowanie umiejętności odczytywania siebie jako człowieka w tym momencie mojego życia i podpowiadania, jak w takim razie, mając ten potencjał w sobie, możesz funkcjonować w różnych relacjach społecznych, no, korzystając oczywiście z wiedzy psychologicznej, tak? że to należy zrobić. Kolejna rzecz, jeżeli terapeuta powie słowo musisz, powinieneś, należy wyjść, nic nie musimy, możemy pewne rzeczy dotknąć, możemy czemuś się przyjrzeć, możemy coś rozważyć po to, żeby podjąć decyzję o zmianie. Ale to wy, jeżeli by się wam zdarzyło być klientami, macie tą decyzję podjąć, a nie jakiś inny człowiek. On nie jest w waszym sercu, ani w waszym mózgu. To tylko Bóg nas przenika. I jeżeli ktoś używa tych słów, no po prostu w tym momencie, no jest tym sadystą, tak? Załatwia sobie po prostu pewne sprawy. Rasuje sobie ego na was. Wtedy, tak? Czuje się lepiej, bo jest mądrzejszy. Nie wolno tego robić. Czyli jeżeli na przykład Ktoś y, próbuje Wam się przypodobać. Wyjdźcie. Nie wracamy na kolejne spotkanie. Terapia to nie jest spotkanie towarzyskie. Takich możemy mieć mnóstwo. To jest wylęganie, jakby tego człowieka, jakim jesteśmy, tak? Y, ale właśnie takie rodzenie, które potrzebuje odpowiednich warunków. Stąd też te, te treści są bardzo ważne, żeby je zapamiętać. Dla każdego człowieka, bo nie wiadomo kiedy nam się zdarzy mieć taką potrzebę, że korzystamy z pomocy psychoterapeuty. Teraz tak, odnośnie diagnozy psychologicznej. Słuchajcie, przecież narzędzia psychologiczne są to są tylko narzędzia psychologiczne. To nie są narzędzia, które dają nam prawdę. Dają nam hipotezę. tak, Która, y, którą może, Bardzo prawdopodobne jest, że tak i tak. Możemy się temu przyjrzeć, oglądać to. Ale to nie jest jakiś wyrok, który na nas pada. Narzędzia psychologiczne tworzą ludzie, którzy mają również swoje deficyty. Ale również intelektualne. A w związku z tym nigdy nie, nie, nie znalazłam narzędzia, które do tej pory, nie udało mi się, które, by, które byłoby tego rodzaju psychologiczne narzędzie, daje pewność, że tak jest. Zawsze jest tak, że pewne osoby nie podpadają pod tą charakterystykę. Czyli jeżeli ktoś Wam powie, na przykład, załóżmy, chce sobie zrobić, ale nawet najprostszy, test na iloraz inteligencji, no i nie mam jak Sherlin, stąd 153, prawda? No to po prostu... To znaczy, że w tych warunkach ten psycholog tak, taki wynik u mnie osiągnął, że na przykład jest 100, tak? Co nie znaczy, że tyle mam. Bo jest tyle innych zmiennych, które to yy, modyfikują, tak? I podstawowa jeszcze rzecz. Przecież... Każdy z nas, tutaj ksiądz Piotr często wykonywał ten ruch, prawda? Że taki zakres, taki zakres, nie wiem czy pamiętacie tą gestykulację, to było takie genialne. Pewne rzeczy się łatwiej wtedy zapamiętują, jeżeli pewne rzeczy pokazujemy. Ja też użyję tego. Psychoterapeuta ma taki zakres możliwości dotarcia do człowieka ze swoją ofertą, propozycją. Nie jest narzucanie czegoś, propozycją. I żeby to wykonywać, powinien być do tego przygotowany i wykonać swoje 100%. Ale całość dzieła rozwoju każdy człowiek ma jeszcze gdzie indziej, bo na przykład najwięcej w działaniu Boga. Mówimy o słowie, tak? Terapeuta, znaczy psychoterapeuta, czy psychologa używa takiego zakresu możliwości operowania słowem. Powiedziałam Wam o funkcjonowaniu psychoterapeutów, którzy funkcjonują w, w podejściu humanistycznym i mają ten, to narzędzie bezwarunkowej akceptacji, które powoduje, że gabinet psychoterapeuty staje się takim miejscem, gdzie można się skonfrontować, kim jestem. Są na to różne techniki, Ja tutaj nie będę tego przytaczać, bo to jakby nie mamy na to aż tyle czasu, żeby tutaj analizować poszczególne techniki. Natomiast chciałam zwrócić uwagę jeszcze na inne podejście, które jest również bardzo efektywne. Też, też dość często korzystam. To jest podejście poznawcze. Czyli tam łączone behawiorą poznawcze, ale bardziej poznawcze. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie... No... No właśnie, dlatego że jesteśmy ludźmi, którzy, którzy właśnie mają struktury poznawcze, tak? którzy mają wczytane przez Boga procesy poznawcze. Kodujemy informacje, zapamiętujemy je, mamy proces uwagi, koncentrujemy się na czymś bardziej, na czymś mniej, myślimy, rozwiązujemy problemy. I to wszystko, co jest w tych strukturach poznawczych, powoduje, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. I te struktury poznawcze często są zaśmiecone skryptami z dzieciństwa, które nas po prostu no, stawiają w sytuacji, której, której, która jest niekomfortowa. Dlatego, że jeżeli jest coś nieokreślonego w teraz, a żyjemy teraz, i znajdzie się na przykład jakiś element sytuacji z dzieciństwa no właśnie, to może nam się uruchomić skrypt. A na przykład taki skrypt, załóżmy, a ty jesteś nieśmiała, lepiej się nie wyrywaj. Załóżmy, w domu rodzinnym ktoś bez przerwy to słyszał. Jesteś śmiały, ty się nie odzywaj, Twoja siostra to dopiero tam. Ona to jest taka właśnie, że potrafi, prawda? Się wypowiedzieć. To są oczywiście różne skrypty. To znaczy treści, które przekazywali nam rodzice bądź opiekunowie i zupełnie bezrefleksyjnie bez kodowaliśmy, bo jako dzieci kodujemy to, tak? I dlatego też właśnie tak ważne jest podejście w psychoterapii, podejście poznawcze, bo ono pozwala identyfikować te odzyskiwać te skrypty i już z tą dorosłą osobą, która jest w gabinecie, próbować ten skrypt no właśnie, obejrzeć i, i doprowadzić do sytuacji, w której ten klient może podjąć decyzję, zgadzam się z tym czy nie. Bo jeżeli się zgadzam, no to zostaje, ale jeżeli nie, no to po prostu modyfikuję struktury poznawcze. W związku z tym modyfikuję swoje... <śmiech> Zachowanie, bo jeżeli już stwierdziłam, nie, no moja mama właściwie jak powiedziałam tak, że ty się nie wyrywa i bo jesteś się nie śmiała, no to, yy, to jeżeli nie ma racji, no to może faktycznie ja dzisiaj będę miała ten wykład tutaj na, w tym otyczu, tak? Załóżmy. I teraz jeżeli tak, no to właśnie tutaj yy, dlatego to podejście w psychoterapii jest takie cenne, takie też yy, bywa efektywne. I takie naprawdę dobre dla osób Bo zmienia jakość życia ludzi Tylko, że ono jest najbardziej niebezpieczne Bo właśnie w tym podejściu Najwięcej osoba, która jest psychoterapeutą Która jest właśnie taka dominatywna Może człowieka zepsuć Bo może właśnie zakodować Właśnie jako też rodzaj jednak autorytetu Kolejne śmieci Kolejne skrypty. Dlatego jeszcze raz na zakończenie, bo tak najlepiej, to jest właśnie ten efekt świeżo pierwszeństwa świeżości, tak? Najlepiej nam się zapamiętuje to, co na początku i na końcu. Czyli przypuszczam, że Awe ja wam się zapamiętała, jak grałam. I na końcu to, co powiem. Czyli jeżeli tak, to jeszcze raz powtórzę, co na pewno warto, wchodząc do psychoterapeuty, no po prostu sobie wyświetlić. Pierwsza rzecz. Czy ta osoba wzbudza we mnie zaufanie? Czytamy ją sercem? Czy jest krzyż na ścianie? Czy jest chrześcijanin? Może to być inny obraz, może to być taki obraz, tak? Natomiast chodzi po prostu o to, czy to jest ten światopogląd, Czy to jest właśnie taka osoba? Czy ma uprawnienia? Czyli niezbędną wiedzę. Ksiądz Piotr też tutaj po raz kolejny mi wybrzmiał w uszach że bardzo ważne jest to, że jeżeli coś człowiekowi mówię, że może być tak i tak, muszę mieć pewność, że nie mówię bzdur, że nie zaśmiecam mu struktur poznawczych właśnie i czasu. I takie trzy rzeczy, które tu są powtarzane bardzo często. To, co na grupie też jest. Ta osoba, jeżeli ma być efektywna dla Was, a nie ma sobie stworzyć Was na swój obraz i podobieństwo, to musi być osoba, która Wam nic nie narzuca, nie ocenia i nie poklepuje po ramieniu. Czyli nie uzależnia od siebie. Nie próbuje sprawić, żeby była lubiana. Może będzie przez Was lubiana, ale na innej zasadzie. I warto, żebyście mieli tego świadomość, że w każdej chwili możecie z tego gabinetu wyjść bo to nie jest osoba, która Was po prostu uzależnia od siebie, tak? Już pomijam, a właściwie nie pominam. Właśnie nie pominam. Jest jeszcze kolejna rzecz. Terapia jest bardzo droga. Indywidualna na przykład. I w związku z tym, no niestety, niektórzy robią na tym też no pieniądze, tak? Takie ponad miara. Oczywiście pewnie każda praca jest wynagradzana, ale jednak, jeżeli przychodzicie do psychoterapeuty i Wam mówi tak, no potrzebujesz rok do mnie chodzić na indywidualną terapię, to jest nieporozumienie. Bo psychoterapia nigdy nie powinna być pomysłem na życie, tylko to jest jakiś, yy, jakaś seria spotkań, dzięki której wychodzicie przez drzwi, za tym powiedzmy piętnastym razem i macie pomysł na swoje życie i faktycznie na swoje życie Lepsze niż gdy wchodziliście pierwszy raz. Że jakoś życia się poprawiła. Że podjęliście różne decyzje o zmianie. Bez tęsknienia za tą osobą. Dlatego jeszcze raz tak, te trzy rzeczy. Nie narzucają te osoby, które chcą pomóc. Nie oceniają. I nie poklepują po ramieniu. Tak, tak, cudownie. To w takim razie, tak, o ja też tak miałam, prawda? Nie ma tego. To nie jest spotkanie towarzyskie. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, jest to piękne, jak obserwuje się takie sytuacje, ale nie na psychoterapię. I teraz co mogę powiedzieć? Oczywiście serca Wam życzę, żebyście nie musieli często chodzić do psychoterapeuty, ale jednocześnie też podpowiadam, że czasami warto pójść nawet dla profilaktyki, ponieważ faktycznie pewne rzeczy nam to wyświetla które również jako rodzaj no takiej może nie tyle bazy, bo to prawie jakby fundament zabrzmiało, ale jak, jak jakiegoś materiału też jakoś pomocnego może nam służyć też w rozwoju duchowym. Bo to życie psychiczne i to duchowe powinno być w jakiejś harmonii, nie może być dysproporcji. Czasami sam rozwój duchowy powoduje to, że w pewnym momencie mogę... Ja miałam też tak, taki rodzaj dys, dysproporcji, więc mogę teraz podać też świadectwo. Był taki czas w moim życiu. Więcej u mnie było rozwoju duchowego niż y, takiego emocjonalno-mentalnego. I y, y, no, nie czułam się dobrze z tym. Dlatego, że miałam taką myśl, że to w takim razie nigdy się nie uda. Ta moja droga. I gdy się zorientowałam, że to jest zaczęłam właśnie pracować nad tym drugim filarem. bo dwa są ważne. I teraz na zakończenie jeszcze chcę Wam powiedzieć tak, że korzystając z okazji, że um, uwielbiam takie sale, to, ale to nie, nie chodzi o to, że się chcę przypadać, ale uwielbiam takie sale, gdzie ludzie mnie słuchają. Czuję się słuchana i to mnie wzrusza bardzo Wam dziękuję. Gracias.